Tu program Trzeci Polskiego Radia jest 17.7 kwietnia. Michał Matu, skłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Samolot lotu lecący z Warszawy do Stambułu trafiony piorunem. Donald Trump grozi atakami na infrastrukturę irańską i podkreśla, że ta noc będzie historyczna. Prokuratura przedłużyła śledztwo w sprawie zabójstwa polskiego wolontariusza w strefie gazy.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 Biegło spokojnie i nie było sytuacji awaryjnej. Pasażerowie polecieli do Stambułu innym samolotem. Donald Trump ostrzega Iran i grozi, że tej nocy zginie cała cywilizacja. O drugiej w nocy naszego czasu mia termin wyznaczony Iranowi przez amerykańskiego prezydenta na otwarcie cieśniny Ormus. Najnowsze informacje ma Jan Pachlowski.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 Naród Iranu, napisał Donald Trump. Wcześniej prezydent groził zniszczeniem irańskich elektrowni oraz innej infrastruktury cywilnej, ostrzegając, że kraj ten poniesie dotkliwe konsekwencje, jeśli nie otworzy ciśniny Ormus. Zarówno prezydent, jak i Biały Dom spagatelizowali obawy, iż atakowanie tego rodzaju infrastruktury stanowiłby najprawdopodobniej zbrodnię wojenną. Z majami dla polskiego radia Jan Pachlowski. Do tego tematu wrócimy w naszej audycji za trzy kwadranse. Awaria energetyczna w szpitalu miejskim imienia Strusia w Poznaniu z powodu braku zasilania zamknięte są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 Do 2 października przedłużone zostało śledztwo w sprawie zabójstwa wolontariusza Damiana Sobola w strefie gazy. W izraelskim ostrzale rakietowym na konwój humanitarny 1 kwietnia 2024 roku zginęło w sumie 7 osób, w tym obywatel polski. Śledczy nadal czekają na realizację wniosków w ramach Międzynarodowej Pomocy Prawnej.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 Wśród ofiar byli także obywatele Australii, Wielkiej Brytanii, jedna osoba z obywatelstwem amerykańsko-kanadyjskim oraz palestyński kierowca. Także Czesi wprowadzają maksymalne ceny paliw. Czeskie Ministerstwo Finansów ogłosiło je po raz pierwszy i podobnie jak u nas będą obowiązywały następnego dnia na stacjach. Wielu kierowców nie odczuje jednak zmiany. Wyznaczone przez resort limity są wyższe niż dzisiejsze średnie ceny paliwa relacjonuje z Pragi Wojciech Stopba. Tańsze może być od jutra tankowanie przy autostradach oceniają analitycy. Jednocześnie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 17.05. Czas na sport w trójce. Dariusz Urbanowicz. 4-2, 1-0 i 4-0 to wyniki finałowej serii w wykonaniu GKS-u Tychy, który pewnym krokiem zmierza po obronę tytułu mistrzowskiego. Dziś czwarty mecz rywalizacji z GKS-em Katowice. Tyszanie idą przez play-offy jak burza, tylko w ćwierćfinale. Na chwilę oddali inicjatywę GKS-owi Jastrzębie, ale i tak wygrali pewnie 4-1. Potem odprawili z kwitkiem do zera późniejszych brązowych medalistów za Zagłębie Sosnowiec. Początek dzisiejszego starcia o 20.15. Wcześniej, bo o 19 w ekstraklasowych szrankach staną Zagłębie Lubin i Arka Gdynia. To ostatni mecz 27. kolejki. Arkowców poprowadzi trener Dariusz Banasik, który zastąpił na stanowisku Dawida Szwargę. Trener Banasik ma uratować Arkę przed spadkiem. Zespół jest w trudnym momencie, jesteśmy w trudnym momencie, musimy się skupić oczywiście na poszczególnych meczach, tak? bo dla nas w tej chwili liczy się mecz z Zagłębiem Lubin. To jest priorytet, nie będziemy wybiegać przyszłość. No Jest osiem finałów, tak jak się mówi, że ja uważam, że do samego końca w Ekstraklasie, do ostatniej kolejki będą się decydowały losy niektórych zespołów. Liderem po 27 kolejkach jest Lech Poznań i nie brakuje opinii, że Kolejosz znajduje się na prostej finiszowej po drugie z rzędu Mistrzostwu Kraju, no ale jeszcze 7 kolejek do końca sezonu. O godzinie 21 w lidze mistrzów UEFA Arcy ciekawe ćwierćfinały Sporting Lisbona z Arsenalem Londyn i Real Madrid z Bayernem Monachium. Mówi były reprezentant kraju Tomasz Kłos. Oczywiście ofensywa jest bardzo ważna, ale tutaj przede wszystkim defensywa. Defensywa to jest podstawa grania dzisiaj piłkę nożną. Jeżeli nie stracisz bramki, to zawsze masz remis, ale jak stracisz bramki, to już przegrywasz. Także siła rażenia jednej i drugiej drużyny jest niesamowita, naprawdę i tutaj powiem szczerze, jestem ciekaw, co tutaj zwycięsko wyjdzie w tym meczu, ale myślę, że jednak defensywa zawodników z Monachium ma lekką przewagę. A w jutrzejszych ćwierćfinałach zmierzą się Barca z Atletico i PSG z Liverpoolem. Tenis. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP 1000 w Monte Carlo po zwycięstwie z Luciano Derderim 7-6, 5-7 i 6-1. W nocy na zachodzie może być miejscami około minus 2 stopni Celsjusza w najchłodniejszym momencie nocy, przeważnie jednak od 0 do 3 w Polsce. Jutro dużo chmur, przelotne opady deszczu i od 5 do 11 stopni Celsjusza najcieplej na zachodzie naszego kraju. Jutro, w ciągu dnia, bo w nocy to na zachodzie najchłodniej. Trójka. Program trzeci polskiego Radia. Siedem i pół minuty po godzinie 17. Ze mną Agnieszka Laskowska, Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Frenzel i w tym składzie z Państwem jesteśmy do 19. Zapraszamy do trójki. Co my ziemianie mamy z tym amerykańskim prezydentem? Człowiek się za głowę łapie. Tak się przyznam, że jeszcze na początku tak popierałem tego Trumpa niektóre decyzje, ale teraz to, co on robi, to po prostu się w głowie przekręca i najlepiej byłoby, gdyby po prostu ustąpił. Ja chciałem powiedzieć wszystkim ludziom, którzy twierdzą, że Trump nam pomoże, to niech się nie spodziewają jego pomocy. Trump już dawno zapomniał te 40 miliardów, które żeśmy tam wsadzili na to uzbrojenie i z całą pewnością uzgodnione z Putinem jest tak. Putina jest Europa a Trumpa jest reszta. Do tego pana, który przed chwileczką powiedział, że z chęcią by się podłączył do misji na księżyc, to muszę mu tylko przypomnieć, że gwarantem NASA, czyli agencji rządowej, jest aktualny prezydent Stanów Zjednoczonych. Trzeba by na pewno tak się chce podłączyć, mając to na uwadze. Czyli nawet w kosmosie ratunku nie ma. Jedną ręką Ameryka grozi Iranowi, drugą głaszcze Wiktora Orbana tuż przed wyborami. O tym więcej już za moment w audycji popołudniowej, ale najpierw REM w programie trzecim. Sidewinder sleeps tonight. 9 po 17. 13 minut po godzinie 17. Tu trójka. Wybory parlamentarne na Węgrzech już w niedzielę. Ameryka wspiera gorzej wypadającego w sondażach urzędującego premiera. Złoty wiek w relacjach węgiersko-amerykańskich ogłosił za to dziś minister spraw zagranicznych Węgier, witając w Budapeszcie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych J.D. Na wiecu premiera Orbana jest nasz korespondent Piotr Piętka. Czy już padły jakieś deklaracje? No muszę powiedzieć przede wszystkim dzień dobry. Premier Orban mówi dopiero od paru minut. Dosłownie przed REM zaczął mówić. Na razie jest o historii stosunków węgiersko-amerykańskich, węgiersko o najnowszej historii, o ostatniej wizycie amerykańskiego prezydenta, bo od 20 lat nie było tak wysokiego urzędnika amerykańskiego w Budapeszcie i poprzednio George W. był w 2006 roku. Wcześniej mieliśmy konferencję prasową obu polityków, czyli wiceprezydenta amerykańskiego Jay Devensa i premiera Viktora Orbana. I co ciekawe, także podczas tej konferencji premier Viktor Orban w swojej wypowiedzi do dziennikarza raczej mówił o tych wspaniałych stosunkach węgiersko-amerykańskich współpracę obu krajów, o gospodarczej kooperacji, natomiast no, w innym tonie przemawiał do dziennikarza amerykański wiceprezydent. On zupełnie wprost, wielokrotnie powtórzył poparcie amerykańskiej administracji dla węgierskiego premiera, który dodajmy walczy o, o, o władzę, o utrzymanie tej 16-letniej władzy. No i amerykański wiceprezydent nie tylko poparł Orbana, ale także zaatakował Unię Europejską.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 wygra wybory. Nawet jeżeli to nie będzie Wiktor Orban, choć oczywiście planem amerykańskim także jest to, żeby Wiktor Orban był tym premierem nadal. Natomiast z każdym będzie współpracować, bo współpraca i, i, i te stosunki z Węgrami są dla amerykańskiej administracji niezwykle ważne. Czy w komentowaniu tego, co dzieje się na Węgrzech warto wspomnieć czy tej informacji, którą rano podała agencja Bloomberga, że w październiku doszło do rozmowy telefonicznej Orbana i Putina i premier Węgier powiedział Putinowi podobno, że tutaj cytuję będzie do dyspozycji w każdej sprawie, w której może okazać się pomocny. Powiedz, czy my wiemy coś więcej na temat tej sprawy, jak ona jest komentowana w Węgrzech? No więc, tak jak powiedziałeś, Bloomberg opublikował taki rządowy protokół z rozmowy telefoniczną, którą Orbán pr przeprowadził 17 października ubiegłego roku z Władimirem Putinem. Tam dwukrotnie pewnego na pomocy, którą może udzielić. Pierwsze stwierdzenie, że dotyczyło stricte pomocy przy zakończeniu wojny z Ukrainą. Natomiast drugie, rzeczywiście Orban powiedział, że może w każdej innej sprawie pomóc. Jak wiemy, z innych ujawnionych trochę wcześniej rozmów ministra spraw zagranicznych, taka pomoc była udzielana, ponieważ znamy wręcz z nagrania, znamy taką rozmowę między Pietrem Sierto i Sergiem Ławrowem, gdzie Ławrow wprost prosi o pomoc przy zniesieniu sankcji na siostrę najbogatszego Rosjanina. Także tego typu, to nie jest pierwsza sprawa, kiedy widzimy tę zażyłość i tę przyjaźń między władzą węgierską a, a, a, a rosyjską. Natomiast na razie ona nie odbija, odbija się szerokim echem, ponieważ większość mediów prorządowych, a większość ich jest rzeczywiście tutaj na Węgrzech, no mówi przede wszystkim o tych spotkaniach dzisiejszych Wiktora Orbana i, i, i, i AJ Defense'a. No, no i to jest w tej chwili jedynka w tych, w tych wszystkich portalach, ale także na tych niezależnych w niezależnych mediach. Także mówi o tym, co, nie, co ustalam i jak, jak wielkie będzie poparcie Jay dla, dla Fidesu i dla Viktora Ormana. Czy ta wizyta może jeszcze odwrócić tę sytuację, którą mamy na Węgrzech? Bo sondaże dają jednak miażdżącą przewagę opozycyjnej Tisy i jej liderowi, i Pejterowi i Modiorowi. Jakie nastroje na Węgrzech panują, jeśli chodzi właśnie o wynik tych wyborów, które będą już w niedzielę? Czy może być pewność, że no, Tisa przejmie władzę? No więc raczej panuje przekonanie także wśród dziennikarzy pewność, że TISA wygra te wybory, ale czy przejmie władzę, to już nie jest takie pewne. To wszystko zależy od przewagi, jaką uzyska, ponieważ niestety sondażownie w poprzednich wyborach, 4 lata temu, nieco przestrzeliły, niedoszacowały Fidesu i to była dość spora, natomiast spora, spore niedoszacowanie, natomiast wydaje się, że TISA wygra te wybory. Pytanie, co będzie po wyborach, jak duża będzie ta przewaga. System węgierski jest bardzo skomplikowany i może oznaczać, że ta przewaga sondażowa wcale nie będzie taka duża w wynikach wyborów. A wtedy trzecia parta, która być może wejdzie do, do parlamentu, być może będzie chciała wesprzeć w koalicji właśnie Fidesz Wiktora Orbana i być może wtedy Wiktor Orban zachowa swoją władzę. To wszystko są oczywiście szacunki. Wyniki poznamy 12 kwietnia. Wybory przypomnę w niedzielę. A z Budapesztu mówił dla państwa Piotr Piętka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 18 minut po 17. Pierwiastek z trzech i jak Jane Birkin. Ten pan powiedział, że tak jak ja mówię, że o tym, że my mamy się polegać na Trumpie, to on leci na Księżyc. Tylko najciekawsze jest to, że on na ten Księżyc będzie musiał niestety lecieć z Trumpem, bo to Trump to wszystko tam robi. Więc nie ma za bardzo ten pan wyjścia. Musi na tym Trumpie jednak polegać. 21 minut po 17. Nie wiem, jak państwa relacja ze sportem po świętach. Można się zainspirować, bo za nami spotkanie najwyższej wagi. Prezydent Karol Nawrocki przyjął Mariusza Pudzianowskiego i na jego oczach wycisnął 150-kilogramową sztangę, czym wzbudził podziw i uznanie. Po wspólnym siłowym treningu były strongman stwierdził, tu cytat, ma charakter chłop, w sensie prezydent. Szanowni Państwo... Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Karol Nawrocki. Moją największą pasją jest Polska. Był to człowiek krzepki z tych, co to. Lamią podkowy. Ale moim hobby jest także sport. Jako sportowiec amator cały czas staram się zachować formę. Sportowiec miał zastraszająco rozwiniętą klatkę piersiową. I mi wiele ludzi w czasie kampanii na siłowniach mówiło, pan rzeczywiście ciężko trenuje, pan rzeczywiście jest silny, pan nie jest prawdziwym politykiem, pan nie udaje, że pan trenuje. I przed każdą nową próbą powtarzał, oho, ja to złamię. Było takie zaskoczenie na siłowniach w wielu miejscowościach że rzeczywiście to jest facet, który e, trenuje i ma jakieś predyspozycje fizyczne, a nie tylko wrzuca sobie selfie, że jest na siłowni i coś podnosi. Może tak y, coś na klateczkę? spytałem nieśmiało, dotykając paluszkiem jego bezkresnej piersi i wstydząc się swych wątłych mięśni. I takie y, zaskoczenie widziałem 25 razy. Ho, ho, ja to złamie. Sportowcy mniej mówią, a więcej robią. A a politycy więcej, drodzy państwo, mówią, a często zdarza się tak, że niestety mniej robią. Żeby choć jedna żyłka na czoło mu wystąpiła z wysiłku. Rumienie, nic, a dos na twarz. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej powinien być też człowiekiem silnym. Oho, ja to złamię. Bo częścią polskiego życia jest tak, że, drodzy państwo, sport, sportowcy. Oho, ja to złamie! Sport uczy nas pokory uczy nas przegrać, aby potem wygrać, ale uczy nas też współpracy z innymi ludźmi. O, ja to złamie. Ten drugi głos to Wiesław Michnikowski, czytający humoreskę Jerzego Afanansiewa o siłaczu. A w całość skleił to Michał Jędrkowiak. Bez wątpienia siłacz naszej anteny. dwójki, siedem, trójek, dzwonią państwo. Ja tak w sprawie Węgier dzwonię, bo tak mi się przypomniało, a chyba Węgrom się zapomniało, że już im Rosja, a dokładnie Związek Radziecki, pomógł. I to chyba mamy okrągłą rocznicę tej dobrej pomocy. Nie wiem, jak oni to mogą zapomnieć, no ale może trzeba o tym wspomnieć. Ogłoszenie społeczne. Półtora procent państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.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 Jest 17.30 w studiu Roch Kowalski i goście. Puls trójki. Dzień dobry. Muszę Państwu przyznać, że humory w studiu dopisują. Rozumiem, że to poświąteczna radość. Dzień dobry, panowie. Rozmawiamy sobie kulturalnie. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Jan Szyszko. Yy, Jan Szyszko, Polska 2050, <grym> wiceminister rozwoju. Wszystko funduszy. funduszy. Boże święty, polityki regionalnej. polityki regionalnej. Ja też w poświątecznym amoku. I pan minister, były wiceminister obrony narodowej, senator Wojciech Skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy. Wszyscy jesteśmy ciut no dobra, Owszem. ale panowie, to w takim razie, żeby było dosyć przyjaźnie. Święta się udały? Gdzie były? Tu na Mazowszu, czy gdzieś indziej? No u mnie skończyły się przeziębieniem, więc okay. udały się, były tu na Mazowszu. Udało się odpocząć, ale okazuje się, że jak człowiek tak odpocznie, to go właśnie różne wirusy chyba łapią. Pani minister? Rodzinnie, absolutnie rodzinnie, w domu. Smacznie? Smacznie. Pozdrawiam moją żonę, która... Jak zawsze stanęła na wysokości zadania oraz moje córki, cztery, które też dzielnie ją dopingowały A, pan, dopingo a pan, pan dopingował i wspierał? Oczywiście, no wiadomo. No Oczywiście. Dobrze, chociażby, chociażby przez zakupy. No. no wiadomo. A ja nawet trochę gotowałem święta, muszę się przyznać podział, podział ról. Potrafimy się wymigać od tej trudnej roboty najcięższej. Panowie, tak poważniejemy nieco, bo Donald Trump mówi, że jeśli Iran nie spełni jego żądań, to unicestwi całą cywilizację i stanie się to jeszcze tej nocy. Jak bardzo to niepokojące, czy to jest po prostu syndrom Narcyza, który reaguje w ten sposób na brak swoich sukcesów, czy jednak poważne zagrożenie? Zaczniemy od pana, pana senatora Skurkiewicza. No bez wątpienia każda tego typu wypowiedź, każda tego y, typu sformułowanie, takie dość ostre, sztywne. No, absolutnie nie napawają nadzieją, tylko powinny niepokoić. Bez wątpienia to ultimatum, które kończy się dzisiaj o godzinie drugiej w nocy polskiego czasu, bez wątpienia dało szansę Iranowi na to, żeby podjąć działania w tej również warstwie dyplomatycznej odnośnie, odnośnie zakończenia tego tej wojny, tej spo, tego sporu, tej, tej, tych, tych działań, które są podejmowane. Na pewno jest tak, że, że nic nie może się odbyć bez samych Irańczyków, bo to ja już chyba nie wiem, czy u pana redaktora w programie, czy, czy w, na antenie Polskiego Radia 24 wspominałem o tym, że, że nie będzie pokoju w tamtym regionie, chociażby takiego iluzorycznego, bez zaangażowania tych ruchów wolnościowych, które pod reżimem ajatollahów się rozwijały. One zostały przetrzebione, te tysiące Irańczyków zostały wymordowane. Ponad 30 tysięcy no i, i, i to jest, i to jest te, bez wątpienia problem. Ale na te... pewno bez nich nic tam nie, nie wydarzy się pozytywnego. Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Z polskiej perspektywy każdy zap Odpowiedzi eskalacji, każda eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie jest niekorzystna, no bo to powoduje, że jego, e, że jego efekty w dłuższym terminie, w dłuższym czasie, w dłuższej perspektywie będą oddziaływały na, e, na Polskę i na... E... spodziewa się pan eskalacji? Czy to na razie są takie, przepraszam za kolokwializm, strachy na lachy? Nie wiem czego się spodziewać, natomiast kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych pisze, że coś zrobi, to należy brać te słowa na poważnie i na pewno nie należy schodzić do, do, do inwektyw czy różnymi przymiotnikami nazywania, nazywania tego, co prezydent Stanów Zjednoczonych wypisuje. Natomiast z naszej perspektywy lekcja jest bardzo jasna, że musimy się uzbroić w narzędzie, które pozwolą nam się ubezpieczyć na kryzys cenowy, który najprawdopodobniej potrwa bardzo, bardzo długo, a przynajmniej w najbliższym czasie się nie skończy, to po pierwsze. A po drugie, to też pokazuje jasno, że Polska, dbając o swoje bezpieczeństwo, musi dywersyfikować dostawców uzbrojenia, dywersyfikować źródła czy filary tego swojego, tego swojego bezpieczeństwa. I tak jak mamy bardzo silne zakotwiczenie w systemie obronnościowym w naszego największego, czy najpotężniejszego militarni sojusznika Stanów Zjednoczonych, tak równie mocno musimy przyspieszyć, wrzucić piąty bieg w e, rozwinięciu naszego rodzimego, polskiego przemysłu zbrojeniowego. Tak mówi Jan Szyszko, wiceminister funduszy i Polityki Regionalnej. Ja dorzucę do tej naszej dyskusji jeden wątek i jedno pytanie o przyszłość relacji transatlantyckich, tych szeroko transatlantyckich, europejsko-amerykańskich, ale też polsko-amerykańskich w kontekście nawet ostatnich badań opinii społecznej, które wskazują, że spada zaufanie do Stanów Zjednoczonych jako, podkreślam słowo, stabilnego partnera gwarantującego bezpieczeństwo to raz. A dwa były i ostatnio badania z pytaniem, kogo Polacy popierają w wojnie irańsko-amerykańskiej i większość respondentów, największy odsetek stawia na to, że żadnej ze stron, a na drugim miejscu z wynikiem tam 10 ponad procent jest Iran. Jak, jak panowie widzą tę przyszłość relacji z Amerykanami? Wojciech skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Jest, jest bardzo odległy od naszych granic i on, tak jak pan minister wspomniał, on może nas dotknąć w sposób pośredni Póki co cena ropy naftowej, baryłki ropy naftowej, one mają bardzo wysokie poziomy, więc ceny paliw, patrz, później to będzie miało przełożenie na transport, na żywność i tak dalej, i tak dalej. To jest w jakiejś perspektywie nas już dotyka albo będzie dotykało. Jeżeli chodzi o nasze relacje transatlantyckie, oczywiście one dla nas są strategiczne, bo, bo dla nas Stany Zjednoczone są głównym elementem tej układanki bezpieczeństwa, to tutaj w Polsce jest wysunięte dowództwo piątego korpusu, najdalej na wschód wysunięte dowództwo US Army, to tutaj mamy wielkie magazyny pod Powidzem, gdzie jest zdeponowany sprzęt na wypadek rozwinięcia na wschodniej flance NATO wojsk sojuszniczych, wojsk amerykańskich, to tutaj mamy miejsca stałej dyslokacji wojsk amerykańskich, mamy dziewięcio-miesięczną rotację, czyli zwiększona ta rotacja jest. Gdzie mamy żołnierzy amerykańskich około 10 tysięcy, docelowo mamy wynegocjowaną kwotę blisko 6 tysięcy stałej obecności żołnierzy amerykańskich. Ale też proszę patrzeć przez pryzmat tego, co wydarzyło się od zaprzysiężenia na drugą ostatnia, kadencję ostatnia męż, Donalda Trumpa. Więc ta, taka próba wypychania Stanów Zjednoczonych z Europy i takiego marginalizowania to może nam się w dłuższej perspektywie odbić tą przysłowiową czkawką. My już przerabialiśmy to za rządów Baracka Obamy. Nie wiem, czy panowie pamiętacie, kiedy... ja tu starałem się ostatnie, subtelnie, o, o, ale zdanie. Już miał... no, kiedy Pajam, za, nie kiedy opory, nie za nie czasów Baracka Obamy były kolejne dywizje e, amerykańskie wycofywane z Europy, prawda? I, i została tylko jakaś niewielka ich T część. Wojciech Skórkiewicz, będę pamiętać, żeby panu mniej subtelnie, <grym> bardziej dobitnie I, te ja nie, nie, nie, wiem, okay. uśmiecham się tylko. Ale nie będę I, nie Jan Szyszko, Polska to. 2050. Mamy do czynienia, czy mieliśmy do czynienia z różnymi zapowiedziami, zagrożeniami, czy oficjalnymi, czy mniej formalnymi o tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych i amerykańska administracja rozważa przerzucenie ciężkości swoich sił, rozlokowanie swoich sił z Europy w inne regiony świata. To oczywiście byłoby dla Polski absolutnie niekorzystne i na naszym interesie jest grać jednocześnie na dwóch fortepianach, na których zbudowane jest polskie bezpieczeństwo. Jednym jest i to jest od, wartość polskiej polityki od 30 lat, że nieważne kto w Polsce rządzi, trzymamy się tych dwóch wektorów. Po pierwsze budowanie relacji transatlantyckich ze Stanami Zjednoczonymi i na tym opieraniu e, naszego bezpieczeństwa, a po drugie budowanie naszych relacji z Unią Europejską i partnerami w Europie e, i budowanie i opieranie naszych bezpieczeńst naszego bezpieczeństwa na członkostwie w Unii Europejskiej i na współpracy w ramach Unii Europejskiej. Um tutaj niezwykle istotne jest to, żeby po, powrócę, tak jak mamy e, bardzo silne oparcie naszego Sojuszu Bezpieczeństwa Zbrojeniowego ze Stanami Zjednoczonymi, również poprzez zamówienia w amerykańskiej od, od amerykańskich firm zbrojeniowych, tak w tym momencie wyzwaniem na najbliższe lata na to odpowiedzią jest między innymi program SAFE, jest rozwinięcie polskiego przemysłu zbrojeniowego i wsparcia e, i rozbudowy partnerstw zbrojeniowych, również gospodarczych, no bo to jest jakaś je, jeden z wektorów naszego bezpieczeństwa, również gospodarczych, e, z y, państwami europejskimi. I tu ustawiamy kropkę w temacie, w tematach wątkach międzynarodowych. Przechodzimy na podwórko krajowe. Teraz zacznijmy od pana ministra Szyszki, bo tu jest zarzut formułowany pod adresem opozycji. Mowa o kryptowalutach, a dokładnie o jednej z giełd kryptowalut. Ja tutaj mam wątpliwości, czy podawać nazwę, no ale, ale to chodzi o giełdę Zonda Krypto, która sama w sobie informuje, że ma problemy techniczne, ale według doniesień medialnych, no ma już problemy z płynnością finansową i nie wypłaca klientom ich pieniędzy. Mów Mówię o zarzucie w stronę opozycji, ale to może niech pan minister Jan Szyszko go sformułuje, bo jak rozumiem on też padnie w pańskiej Znaczy, Mój, mój zarzut jest fundamentalny i to jest zarzut przede wszystkim do pana prezydenta, który miał rolę sprawczą, złą rolę sprawczą w całym procesie. No, mamy do czynienia ze wstrząsającymi doniesieniami artykułu wirtualnej Polski Szymona Jadczaka, które, które donoszą o no, kradzież to może duże słowo, ale na pewno bardzo dużych braków płynności, brakach płynnościowych w oszczędności czy wypłacaniu oszczędności, którzy Polacy ulokowali na jednej z, kry, z kryptowalutowych giełd i totalną bezradnością państwa, żeby coś z tym zrobić. A najgorsze jest to, że dwa miesiące temu przez Sejm przeszła ustawa, która dawała państwu narzędzia do tego, żeby dbać o bezpieczeństwo Polaków na rękach na rykach kryptowalut. No nie zgadną panowie, kto lobbował przeciwko wejściu w życie tej ustawy. Zonda Krypto. Właśnie firma, która, której dotyczą za, zarzuty. No i wiadomo też, kto tę ustawę zawetował. Zawetował między innymi, jak się domyślam, pod wpływem właśnie takich e, złych doradców prezydent Karol Nawrocki, przez co mamy w tym momencie sytuację, w której państwo nie jest w stanie zareagować. Ja powiem więcej. Ja wiem, że prezydent miał, e, e, miał zastrzeżenia do tej ustawy. E, dlatego my, jako Polska 2050, Adam Gomo, złożył, e, złożyliśmy projekt ustawy, która... Adresuje zastrzeżenie pana prezydenta. I tutaj muszę się bardzo pożalić na naszych. Yy, yy, no niektórych naszych koalicjantów, yy, że mrożył ten projekt, że projekt nie ruszył od dwóch miesięcy, czy od półtora miesiąca, projekt nie ruszył w procedurze sejmowej ehm, i jesteśmy dalej tak samo daleko od zapewnienia bezpieczeństwa e, bezpieczeństwa e, inwestycyjnego Polakom, jak byliśmy e, podczas e, weta pana prezydenta. Wojciech Skurkiewicz, proszę Znaczynia bardzo. Prawo ta ustawa o hmm, kryptoaktywach, bo o niej rozmawiamy. <śmiech> Rona wprowadza rozwiązania unijne. Prezydent w swoim wecie, zresztą bardzo obszernym, opisał swoje zarzuty. Cieszę się, że Polska 2050 zgłosiła propozycję, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pana prezydenta. My liczyliśmy, że po pierwszym wecie rząd pochyli się nad tymi rozwiązaniami i ta druga ustawa będzie wypełniała jakby oczekiwania prezydenta, oczekiwania Pałacu Prezydenckiego. Nie wiem, czy pan redaktor wie, że podobna ustawa, czy analogiczna ustawa, która implementuje rozwiązania unijne do prawodawstwa danego kraju, na przykład u naszych południowych sąsiadów, nie ma tych dziesiątek stron, czy setek stron, tylko ma zaledwie cztery strony. My w Senacie wprowadziliśmy do tej ustawy 81 poprawek. I, tak, i dzisiaj, i dzisiaj, w tym momencie, dzisiaj, w tym momencie, jest szereg rozwiązań, które pan prezydent uznał, że to jest nadregulacja, chociażby kwestie dotyczące KNS-u, chociażby wysokości kar, ale... Przepraszam, uh -huh. KNF-u, tak, oczywiście, Komisji Nadzoru Finansowego, chociażby wysokości kar, ale wtedy ta większość parlamentarna nie wzięła tych uwag w ogóle pod uwagę. Mam nadzieję, że projekt, który musi być wypracowany i musi brać wszystkie strony tego, nie powiem konfliktu, ale tego sporu pod uwagę, musi być przeprocedowany przez parlament. Mam nadzieję, że wyczerpie oczekiwania i samego Pana Prezydenta, ale również i poszczególnych partii to politycznych. To ostatnia myśl ode mnie i oddaję panom, panom zdanie, że... Tak na dobrą sprawę ja jako obywatel trochę nie wiem, czy rację ma rządząc, że strona rządząca, która mówi, że ta ustawa mogła zabezpieczyć klientów, czy z kolei opozycja i PiS i Konfederacja, takie głosy widziałem w sieci, to także do pana ministra, mówi, no dobrze, ale rząd, Komisja Nadzoru Finansowego mogły już teraz zrobić więcej, żeby zabezpieczyć klientów tej giełdy po pół minuty dla każdego z panów. Panowie, mnie nie do końca interesuje, kto, kogo, za co z tą ustawą wcześniej znielubił czy zniechęcił. Mnie smuci to, że mogliśmy mieć przepisy, które by pozwalały za, zadbać o bezpieczeństwo finansowe Polaków oszukanych przez e, giełdy kryptowalutowe, a jej nie mamy. I to jest wielki błąd. I dlatego jako partia, której bardziej zależy na sprawach niż na tych przepychankach, zaproponowaliśmy tę ustawę, która adresuje wątpliwości głowy państwa i oczekujemy jej procedowania. E, jeżeli tej ustawy nie ma, no to właśnie w tym szkopu, że instytucje państwa nie mogą działać, bo rynek jest nieuregulowany. A gdyby była, bo był uregulowany i mogłyby działać. Prezydent Karol Nawrocki jednoznacznie określił y, warunki brzegowe, które y, wskazuje jako te, które muszą zostać spełnione w akcie legislacyjnym, który mógłby podpisać jako y, głowa państwa. I jestem przekonany, że jeżeli rząd weźmie pod uwagę te uwagi prezydenta, bez najmniejszego problemu przejdzie przez procedowanie w Sejmie, w Senacie i zostawi podpisana przez prezydenta. Więc na jednogłośne poparcie w panie pa, pa, pa, ministrze, ale jeżeli jest coś dobrego i jeżeli oczywiście będą określone warunki brzegowe spełnione, to przecież my wielokrotnie głosujemy podobnie jak e, większość parlamentarna w sprawach szczególnie istotnych. To po, poparli państwo ustawy mieszkaniowe Polski 2050? Co, to, to, dziękuję. To ta to robią z ludźmi. państwo drodzy. To w Boże Narodzenie mówią ludzkim głosem. A tu <śmiech> przyszło. Spóźniło się kilka <śmiech> miesięcy, kilka ale miesięcy. przyszło. <śmiech> Nie, <śmiech> Senator, senator Wojciech Skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. O, i teraz wszystko się zgadza. Już trzy razy sobie zapamiętywałem, <grym> powtarzając dobra, niech Polska niech 2050. Panowie, dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego do usłyszenia. Dużo zdrowia. Wszystkiego Dobrze. dobrego. Puls Trójki. 11 minut do godziny 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Porozmawiamy teraz o słowach Donalda Trumpa, który dzisiaj y, ogłosił, że w najbliższej nocy zginie cała cywilizacja Iranu i nigdy już nie powróci, jeśli nie dojdzie do porozumienia w sprawie Ciśniny Ormus. To słowa odwołujące się do ultimatum, które Donald Trump postawił Iranowi, związane z przepuszczaniem statków płynących przez cieśniny Ormus, które obowiązuje do drugiej w nocy naszego czasu. Przy telefonie Witold Repetowicz z Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to jest y, zwyczajna trampowska retoryka, czy jednak możemy spodziewać się bardziej zdecydowanej reakcji Amerykanów od tego, co oglądamy przez ostatnie tygodnie? Znaczy tutaj dwie rzeczy są pewne. Po pierwsze, Irańczycy nie, nie ustąpią. A to jest pewne. A po drugie, ten wpis jest... Yy... Po pierwsze skandaliczny, a po drugie absurdalny, ponieważ z jednej strony Trump w pierwszych słowach mówi o zniszczeniu cywilizacji irańskiej, nie o zniszczeniu reżimu i tak dalej, tylko o zniszczeniu cywilizacji irańskiej, a kończy wpis słowami, żeby Bóg błogosławił narodowi irańskiemu. Tak? No więc świadczy no, yy, to o jakimś niekontrolowaniu, niekontrolowaniu własnych, własnego ciągu myślowego. I więc te dwie kwestie są, są pewne. Natomiast, jeżeli chodzi o to, co się stanie, tego nie wiemy, bo równie dobrze może się skończyć tak jak wcześniejsze groźby Trumpa, że skończy się to na pustym blefie. E Natomiast z drugiej strony nie można wykluczyć, że jednak, że jednak pójdzie na całość w tym szaleństwie, bo tak to trzeba ocenić, to uderzenie na infrastrukturę cywilną w takim stopniu, jak to zapowiada Trump, to byłoby... Powiem to najdelikatniej jak, jak można, niezgodne z prawem międzynarodowym. A mówi między innymi o zniszczeniu właściwie wszystkich elektrowni w Iranie. No tak, znaczy to, to i to jest, tak jak mówię, no to jest całkowicie niezgodne z prawem wojny i ma swoje konsekwencje prawne. Natomiast oczywiście tutaj nie ma wątpliwości, że, że Trump nie ma nie nie, nie, nie, obchodzi go, nie obchodzą go te, te konsekwencje. Zastanawiam się nad innymi konsekwencjami, bo według agencji Reutera, irańskie źródło wysokiej rangi zapowiada, że jeżeli te groźby Stanów, Stanów Zjednoczonych się spełnią, to po pierwsze, właściwie w całym regionie, cały region pogrąży się w ciemności łącznie z Arabią Saudyjską, więc można to odebrać jako groźba ataku na elektrownię tego kraju, a po kolejne, Iran grozi, że przy pomocy swoich sojuszników może zamknąć cieśninę Babelmandab, czyli tę cieśninę, którą statki wpływają na Morze Czerwone i później przez kanał Słewski płyną przez Morze Śródziemne. Czy Iran ma zdolności przy korzystaniu z siły swoich sojuszników na zamknięcie tej cieśniny? Czy to jest groźba realna? Oczywiście, że jest to groźba realna. Miałem do tego przejść, że po pierwsze Iran wbrew takim hura optymistycznym zapowiedziom czy ocenom różnych osób uznających się za ekspertów od uzbrojenia irańskiego. No mówię uznających się, bo tak naprawdę nie ma ekspertów od uzbrojenia irańskiego i wszystkie te analizy okazały się niedoszacowaniem i to jest też eufemizm. Natomiast, natomiast Iran zapowiadał wcześniej i można się tego spodziewać, że dokona odwetu na krajach regionu, dokona odwetu odpowiadającego w stopniu odpowiadającym atakowi amerykańskiemu, na, czy amerykańsko-izraelskiemu na jego e, infrastrukturę e, cywilną. Więc jeżeli będzie to będzie to e, pójście na całość ze strony amerykańsko-izraelskiej, to rzeczywiście w, w region może nie tylko pogrążyć się w szczebności, ale może zostać pozbawione wody pitnej, może dojść do totalnej katastrofy, E, wręcz na skalę niespotykaną w historii ludzkości e, e, katastrofy humanitarnej, dla którą e, podąży katastrofa gospodarcza, katastrofa związana z masową migracją itd., itd. Natomiast, że... natomiast to jest ten czarny scenariusz. Mimo wszystko jednak obstaje pan przy tym, co powiedział na początku, że według pana jednak te słowa Donalda Trumpa to w większości, no, można być chyba przekonanym, że to jednak jest blef. Ja mam taką nadzieję. Ja wciąż mam taką nadzieję, bo historia... Tej wojny pokazuje, że większość dotychczasowych wypowiedzi Trumpa no, nie była poważna i ona z całą pewnością nie jest poważnie traktowana ze strony przez, przez, przez Iran. Znaczy ja też tutaj uważam, że troszeczkę Iran <coughs> Czuję się zbyt pewny siebie, bo w tej chwili Iran poczuł wiatr w żagle i, i tutaj nie ma znaczenia, jakie zniszczenia są w Iranie itd. itd. Dla władz Iranu ma znaczenie to, że Stany Zjednoczone znalazły się w, w, w, w, w Klinczu, w, w i, I tak naprawdę Iran swoim, swoimi działaniami w tej chwili pokaże Stany Zjednoczone. Tutaj musimy Też... postawić kropkę. Witold Repetowicz z Akademii Sztuki Wojennej tłumaczył nam te słowa Donalda Trumpa i na co mogą one się przełożyć najbliższej nocy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.